Nie wiem, czy to przez syntezator syntezera, Nie wiem, czy z bezgłośnego ciśnienia, statycznego bulgotu nicości, bezgłośny w swym vibrującym napięciu, dźwięku nagluchiwanego balonu coraz bardziej słyszalnego dla ludzkiego uchadasowego dźwięczenia kamerkeny w narastającym napięciu gotowanej sekcji smyczkowej, otwierających drzwi skrzypiącego nie od najniższego do najwyższego tonu dźwięcia, natężenia przytłumionego, ledwo słyszalnego płaczu niemwlęcia, przedzierającego się przez coraz głośniejszą syrenę przeciwrotniczyje skorty powietrznych gwizdków czajnikowych sępów, w Wskaźniki żelumiące wyrażenia, o połowę płuc literalną, o zweryfikującej w stronie lomistykoterm uderzenia w dzwoni południowego zebraka, za którym następują następne, bijące po jeden po drugim będący głośniejszy niż poprzedni, ale o połowy krótszych i wyraźniejsze od poprzedniego, a po wybiciu tuzina fal, następują kolejne powtórzenia, równolegle w swojej symetrycznej adekwatności, dodatkowo. O pół tonu wyższy i głośniejszy, a skopis, po nim następują coraz głębszy i ciężkie uderzenia miarowego bicia serca. Spowalniający oddech zamkniętych ust, i piszczący ręce telegrafów szpitalnych o przyrządowań, by rozlec się na wydechu elektrycznym, wstrząsnął arabistą niemiłe przykrywki w morskiej głębiny, zatapiającej się zdeneralizowaniem coraz ciężkiej, całkiem W do momencie, gdy zostają sprowadzone do temperatury małego, zamkniętego pokoju, aż do tłumionego, bez z skrobotu ołówka po papierze, jak i zgniecione raptownym zlewem i szelestem, aż do minimalnie słyszalnego opadnięcia w koszu, budącego w ciszy rozwczyczoną muchę, której skrzydlate te zawirowania, rozdzierają uszy w skupieniu całkowitej ciszy, samotnego posiedzenia. Na prześle skrzypiącym, padającym w objęcia perskiego dywanu, głuchego i krótkiego w swej entropii, w zatrzymania od i czasu, w przerwany krzyk. Jak warpknięcie agresywnego psa pływane z datą płytą zapaczoną w przypadkowym upadku w kłamanego karku życia, po nim nastaje pozona cisza, lecz nie kompletna całkiem, bo oddali tlen rozśpiewaną kawalkadą trwa za oknem aż do wyciszenia w swej wiecznej trwałości, aż do nicości absolutnej ciszy z oddzielenia przed kolejnym utworem na nosinku audi okolicznego piękna. Poza zmysłowe spojrzenia obcej formy życia w słowie w ilustracjach doświadczających nad realizmu współczesnego świata, którego rzeczywistość zostaje nadpisana, bądź skasowana, zastępując ją pojęciem budowanego nowego wymiaru.